Nie, nie, nie, trzy razy nie, nie pal, nie pij, nie narkotyzuj się Nie, nie, nie, trzy razy nie, nie pal, nie pij, nie się Leś łzy pokranymi, bym na tym, nie zajesz,